Biały wilk i pasterka, baśń hiszpańska. W dawnych czasach w chatce na końcu wioski mieszkała sierota. Od najmłodszych lat służyła u różnych gospodarzy. Pasła owce na łąka, gotowała i prała, przędła wełnę na kołowrotku i robiła na drutach. Była bardzo pracowitą i dobrą dziewczyną, która wyrosła na piękną pannę. Pewnego razu, kiedy pasła owce, usłyszała żałosny jęk dobiegający z pobliskich zarośli. Bardzo się przestraszyła, ale odgłosy były tak smutne, że postanowiła sprawdzić, co się stało. Pobiegła w głąb lasu i zobaczyła olbrzymiego, białego wilka, któremu długi cierń wbił się w łap. Zwierzę patrzyło na nią tak smutno że przemówiła do niego łagodnym głosem – Poczekaj, biały wilku, pomogę ci i wyciągnę ostry kolec. Po chwili wilk mógł znowu stanąć na wszystkich łapach. Z wdzięczności polizał dłonie pasterki i pobiegł do lasu. Dziewczyna wróciła na łąkę, a tam zobaczyła straszną rzecz. Wszystkie owce zniknęły. Przestraszona zaczęła biegać po całej okolicy i nawoływać zwierzęta, nigdzie jednak nie mogła ich znaleźć. Ponieważ wiedziała, że bez owiec nie ma po co wracać do domu, postanowiła wyruszyć przed siebie. Noc zastała ją w środku ciemnego lasu. Pasterka usnęła ze zmęczenia pod drzewem. Nagle obudził ją jakiś dziwny blask. Tuż obok niej stał biały wilk. Ten sam, któremu wyjęła cierń z łapy. Nie lękaj się mnie, pasterko, przemówiło zwierzę. Nie zrobię ci krzywdy. Jestem człowiekiem, tak samo jak ty. Zły czarownik przemienił mnie w wilka, a teraz ukarał ciebie za twoją dobroć. To on porwał wszystkie twoje owieczki, dodał smutno. Kiedy skończył mówić, zrzucił swoje białe futro i oczom pasterki ukazał się piękny młodzieniec. I tak jest każdej nocy. Za dnia przybieram kształt wilka, a w nocy, zaledwie na kilka chwil, powracam do własnej postaci, mówił dalej młodzieniec. Jestem synem króla hiszpańskiego. Mój ojciec od lat szuka mnie po całym świecie i cierpi z tęsknoty za mną. Czy na pewno nie ma żadnego sposobu, aby uwolnić cię od czarodziejskiego zaklęcia? Jest jeden sposób, ale wymaga wielkiego poświęcenia, powiedział królewicz. Powiedz, co mogę dla ciebie uczynić, a pójdę choćby na koniec świata, odpowiedziała pasterka. Zaklęcie straci swą moc, gdy ktoś z miłości do mnie utka ze złotych włosów Materiał na strój dla czarnoksiężnika. Złotej tkaniny musi wystarczyć na kubrak, koszunę i spodnie, wyszeptał królewicz. O, to będzie trudna sprawa, zmartwiła się dziewczyna. U nas wszystkie kobiety mają krucze czarne włosy. ale nie martw się, dodała po chwili. Odnajdę dla ciebie złote włosy i utkam tkaninę dla czarnoksiężnika. Po jej słowach królewicz przybrał postać białego wilka i ukrył się w gęstwinie. Pasterka zaś wstała i ruszyła przed siebie. Szła wiele dni i wiele nocy, a w żadnej mijanej wiosce nie spotkała kobiety o złotych włosach. Wreszcie stanęła przed murami wielkiego miasta. Była już tak zmęczona wędrówką, że postanowiła zatrzymać się w nim na kilka dni. Mijała kolejne domy, aż zobaczyła młodą kobietę wychylającą się przez okno. Miała głowę obwiązaną kolorową chustą. Dobry wieczór, pani. Może potrzebuje pani służącej. Jestem pracowita i wszystko potrafię zrobić, zapytała pasterka. – A potrafisz czesać włosy? – zapytała kobieta. – Umiem pleść warkocze i upinać piękne koki. – W takim razie wejdź do środka, zobaczymy, co potrafisz. I tak pasterka rozpoczęła służbę. Kiedy się umyła i przebrała, poszła do pokoju pani. Tam zobaczyła rozłożone na stoliku złote grzebienie, szczotki i szpilki. A kiedy pani zdjęła z głowy chustę, pasterka krzyknęła z radości. Włosy jej pani miały kolor złota. Były lśniące i długie, sięgały niemal ziemi. Od tej pory rano i wieczorem pasterka czesała kobietę. Robiła to tak zwinnie i ładnie, że ta bardzo ją polubiła. Pewnego dnia podczas czesania Dziewczyna westchnęła bardzo smutno. Czy coś cię martwi? Zapytała pani z troską. Myślałam o biednym królewiczu. Dawno temu zły czarnoksiężnik przemienił go w białego wilka i teraz tylko szata utkana ze złotych nitek może zdjąć z niego zły czar. Sprawa jednak jest bardzo trudna, bowiem nie mogą to być zwykłe nitki, tylko włosy koloru złota. Takie jak moje? Zamyśliła się pani. A umiesz prząść i tkać? Zapytała nagle. Tak, moja pani. W takim razie odetnij jeden z moich warkoczy i utkaj z nich złoty materiał, ale pod jednym warunkiem. Przyprowadzisz mi tutaj królewicza, bo chciałabym go poznać. Pasterka z radości uścisnęła swoją panią Zręcznym ruchem odcięła jeden ze złotych warkoczy, a resztę włosów ułożyła tak pięknie, że nie było widać ubytku. Potem zamknęła się w swojej izbie i przez całą noc przędła i tkała. Rankiem, kiedy materiał był już gotowy, udała się w daleką drogę. Wędrowała tak wiele dni i nocy przez góry i doliny, Aż wreszcie dotarła do lasu, w którym mieszkał biały wilk. Kiedy nastała noc, zawołała go. To ty, pasterko? zapytał wesoło królewicz wilk. Wróciłam, królewiczu, i przyniosłam ci złoty materiał dla czarnoksiężnika. Biały wilk pobiegł szybko do czarownika, a pasterka położyła się pod drzewem, bo była bardzo zmęczona. Kiedy rankiem obudziła się, obok niej leżał królewicz, lecz ciągle w skórze wilka. Okazało się, że czarownik jest tak duży, że materiału starczyło zaledwie na kubrak. Dopóki nie dostanie jeszcze koszuli i spodni, zaklęcie nie straci swojej mocy. Nie martw się, królewiczu, powiedziała pasterka. Znajdę na świecie tyle złotych włosów, że starczy ci i na koszulę, i na spodnie, dodała i ruszyła do wielkiego miasta. Kiedy dotarła do domu, pani, ta już czekała na nią w oknie. Witaj, pasterko, a gdzie jest królewicz? zapytała. Pani, złotego materiału starczyło zaledwie na kubrak dla czarownika wybuchła płaczem dziewczyna. Muszę iść w świat i szukać dalej złotych włosów, żeby utkać więcej materiału. W takim razie, powiedziała kobieta po chwili, odetnij mi drugi złoty warkocz, może tym razem wystarczy. Tylko pamiętaj o obietnicy i przyprowadź mi tutaj odczarowanego królewicza. Pasterka odcięła drugi warkocz i, tak jak poprzednio, całą noc przędła i tkała złoty materiał, aby rankiem ruszyć w drogę do lasu. Gdy odszukała białego wilka, wręczyła mu złoty materiał, a ten szybko pobiegł do czarownika. Tym razem materiału starczyło tylko na złotą koszulę. Czarownik był naprawdę olbrzymi. Pasterka zapłakała smutno, ale cóż miała zrobić? Znowu ruszyła przed siebie, aby szukać złotych włosów. Jej pani już na nią czekała i znowu zapytała, gdzie jest królewicz, a pasterka opowiedziała jej, co się stało. Wtedy dobra kobieta powiedziała, no cóż, tyle już zrobiłam dla młodzieńca zaklętego w wilka, że i tym razem mogę się poświęcić. Odetnij mi, pasterko, trzeci warkocz, ale tym razem musisz mi obiecać, że kiedy królewicz odzyska ludzką postać, zostanie moim mężem. Pasterka odcięła więc ostatni złoty warkocz przędła i tkała całą noc a rankiem ruszyła w drogę kiedy wreszcie dotarła do lasu i oddała złoty materiał białemu wilkowi była już tak zmęczona że zasnęła pod drzemem. obudził ją dopiero pocałunek królewicza kiedy otworzyła oczy zobaczyła pochylonego nad sobą pięknego młodzieńca tym razem Materiału starczyło i zły czar stracił swoją moc. Piękna i dobra, pasterko, uratowałaś mnie. Twoja czysta i szczera miłość sprawiła, że czar przestał mieć nademną moc. Teraz już zawsze możemy być razem. Zostań moją żoną. Pojedziemy do domu mojego ojca i będziemy żyli tam długo i szczęśliwie. Nie tylko ja cię uratowałam, królewiczu powiedziała dziewczyna, bez pomocy dobrej pani z miasta nie udałoby mi się utkać złotego materiału. To ona ofiarowała swoje trzy złote warkocze, jej winien jesteś wdzięczność. Za jej przysługę musiałam przyrzec, że zaprowadzę cię do niej, a ty ją poślubisz. Po tych słowach królewicz posmutniał, bo pokochał pasterkę. No ale danego słowa nie można zrywać więc oboje ruszyli do wielkiego miasta. Kiedy stanęli pod domem dobrej pani, ta akurat wychylała się przez okno. – Witaj, pasterko, kogo tam prowadzisz? – zapytała. – Pani, prowadzę królewicza, którego słoneczny strój z twoich włosów uwolnił od czarodziejskiego zaklęcia. – Pasterko! – – Ale przecież to mój młodszy brat! – krzyknęła zdziwiona i jednocześnie bardzo szczęśliwa kobieta. – Po całym świecie go szukałam. Okazało się, że dobra pani jest królewną, starszą córką króla hiszpańskiego, która od siedmiu lat szuka swojego brata. Rodzeństwo padło sobie w ramiona, a pytań, łez i śmiechu nie było końca. Następnego dnia wszyscy troje wsiedli do Złotej Karety i pojechali do stolicy kraju, gdzie mieszkał ich ojciec. Tam szczęśliwy monarcha ogłosił siedem dni wielkich uroczystości, aby w ten sposób uczcić odnalezienie ukochanego syna i podziękować pasterce za jej dobroć i odwagę. Wieść o odnalezionym królewiczu, dzielnej pasterce i królewnie, która dla białego wilka poświęciła swoje piękne, złote warkocze, rozeszła się szybko po całym świecie. Na królewski dwór zaczęli zjeżdżać zalotnicy i wreszcie król ogłosił podwójne zaręczyny – syna i pasterki oraz córki i młodego króla z sąsiedniego państwa. Piękne, podwójne wesele odbyło się miesiąc później, a bawili się na nim wszyscy mieszkańcy Hiszpanii i krajów sąsiednich. Obydwie pary żyły długo i szczęśliwie.